Ewangelia Mateusza, rozdział 19 I stało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilei, a przyszedł na granice judzkie nad Jordan. I szedł za nim wielki lud i uzdrawiał je tam. Wtedy przyszli do niego faryzeuszowie, kusząc go i mówiąc mu, godzili się człowiekowi opuścić żonę swoją dla każdej przyczyny,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 Przedże tedy Mojżesz rozkazał dać list rozwodny i opuścić ją? Rzekł im, Mojżesz, dla zatwardzenia serca waszego dopuścił wam opuścić żony wasze, lecz z początku nie było tak. Ale ja wam powiadam, iż ktobykolwiek opuścił żonę swoją, oprócz dla przetyczyństwa, a inszą by pojął, cudzołoży, a kto by opuszczoną pojął, cudzołożył. Rzekli mu uczniowie jego, Jeślić taka jest sprawa męża z żoną, tedy nie jest dobra żenić się. A on im rzekł, nie wszyscy pojmują tej rzeczy, ale tylko ci, którym to dano. Albowiem, albowiem są rzezańcy, którzy się tak z żywota matki narodzili. Są też rzezańcy, którzy od ludzi są urzezani. Są też rzezańcy, którzy się sami urzezali dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje. Wtedy mu przynoszono dziadki, aby na nie ręce wkładał i modlił się. Ale uczniowie gromili je. Lecz Jezus rzekł, zaniechajcie dziadek, a nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, Albowiem takich jest królestwo niebieskie. A włożywszy na nie ręce, poszedł stamtąd. A oto jeden przystąpiwszy rzekł mu, Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, Abym miał żywot wieczny? Ale mu on rzekł, Przecz mnie zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden to jest Bóg. A jeśli chcesz wnieść do żywota, Przestrzegaj przykazań. I rzekł mu, Których? A Jezus rzekł, Nie będziesz zabijał, Nie będziesz scyzołożył, Nie będziesz kradł, Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, czci ojca Twego i matkę, I miłować będziesz bliźniego swego, Jako siebie samego. Rzekł mu młodzieniec, Tego wszystkiego przestrzegał od młodości mojej, Czegoś mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majętności twoje i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy naśladuj mię. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny, albowiem wiele miał majątności. Wtedy Jezus rzekł uczniom swoim: Zaprawdę powiadam wam, że z trudnością bogaty wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. I zaś ją powiadam wam, że snadniej wielbłądowi przez ucho gielne przejść, niż bogatemu wnieść do Królestwa Bożego. Co usłyszawszy, uczniowie jego zdumieli się bardzo, mówiąc, któż tedy może być zbawion? A Jezus wejrzawszy na nie, rzekł im, uludzić to nie można, lecz u Boga wszystko jest morzebne. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, otośmy my opuścili wszystko i poszliśmy za tobą, cóż nam tedy za to będzie? A Jezus im rzekł, za prawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mię naśladowali, w odrodzeniu, gdy usiądzie syn człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich.